To nie my, to nie my, co to, to nie my, my nie kłamiemy, bo to nie my w betonie, my to nie my Tym, co nie potrafią współczuć, my nie współczujemy, bo to nie my Nie pojmujemy więcej niż zjemy, to nie my, nie pojmujemy więcej niż chcemy Bo to nie my, możemy to czego nie pragniemy, to nie my, nie wątpimy Mimo, to nie my, nie śnimy, nie słyszymy, nie widzimy, to nie my, to mówimy To nie my, Einstein, Beethoveny, Tuwimy, to nie my, nie mierzymy, bo to nie my, nie trafimy Bo to nie my, PfK, to nie to nie my z całą elitą, to nie my incognito, to nie my finito